Now którego dzisiaj dokonamy, wzięte jest z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, wersetu 14. Ten werset motywuje naszą służbę. That persuaded Bram to give his life for the Myślę, że jest to werset, który skłonił Brahma do poświęcenia jego życia głoszeniu Ewangelii. My wypowiemy go po angielsku i osoby angielskojęzyczne będą go po nas powtarzały. Potem powtórzymy go po rosyjsku. Wypowiemy to w czterech częściach. This gospel of the kingdom shall be proclaimed in all the world as a witness to all the nations and then the end shall come. Now you English speakers, you do it together with us in four sections. This gospel of the kingdom shall be proclaimed. A teraz powiemy to w języku rosyjskim. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. That sounds wonderful. To mi wspaniale Powiedzcie to jeszcze raz I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi Na świadectwo wszystkim narodom I wtedy nadejdzie koniec Jeszcze raz I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi Na świadectwo wszystkim narodom I wtedy nadejdzie koniec Wierzycie w to? Amen. Jesteście więc odpowiedzialni za to, aby coś w związku z tym zrobić. Dzisiaj będę to Wam wyjaśniał. Moje dzisiejsze przesłanie zatytułowane jest Światło czasów ostatecznych. Wierzę, że żyjemy w czasach, które Biblia nazywa dniami ostatecznymi, czasami potężnego napięcia i ogromnych zmian musimy zrozumieć, co dzieje się teraz na świecie. Wierzę, że dwa lata temu Pan pokazał mi, że jednym z obowiązków w mojej służbie jest pomoc Bożemu Ludowi w zrozumieniu tego, co dzieje się na świecie, w świetle Biblii. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego Bóg toleruje tak długo niegodziwość ludzkości? Tak długo niegodziwość ludzkości? Pomyślcie tylko o tych wiekach nikczemności, cierpienia i udręk, jakie tolerował Bóg. Na co on czeka? Co ma przynieść mu proces rozwoju ludzkości? Wierzę, że są dwie proste odpowiedzi. Jego głównym zamiarem jest założenie na ziemi Bożego Królestwa pod rządami Jezusa Chrystusa Znacie to, co nazywamy modlitwą pańską Co jest pierwszą prośbą modlitwy pańskiej? Przyjdź Królestwo Twoje To jest główny cel Boga to dlatego powiedział nam, abyśmy modlili się o to na początku. A wszystko to, czego Bóg dokonuje w historii jest przygotowywaniem drogi na przyjście Bożego Królestwa na ziemię. A jest to jedyna nadzieja dla tego świata. Nic innego nie może zakończyć cierpienia, niegodziwości i udręk ludzkości. Dokona tego tylko nadejście Bożego Królestwa. Drugi zamiar Boży związany jest właśnie z tym celem. Bóg potrzebuje ludzi do swojego Królestwa. Ludzi, którzy mieszkaliby z Nim w Jego Królestwie na ziemi. A ludzie ci nazywają się Kościół. To jest Boże przeznaczenie dla prawdziwego Kościoła. Mieć udział w Bożym Królestwie na Ziemi, władać razem z Jezusem. Jest fragment w drugim rozdziale listu do Tytusa, który jest jednym z naszych ulubionych obwieszczeń. Wypowiemy go po angielsku, a potem wy przeczytacie go po rosyjsku. List do Tytusa, rozdział drugi, wersety od 11 do 14. The we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own Ostatni fragment określa Boży zamiar. Jego lud na własność. To Oto, co wynika dla Boga z dziejów ludzkości. Teraz przeczytamy to wszystko po rosyjsku. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach powtórzmy jeszcze ostatni fragment lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach oto co historia ma przynieść i Jezus będzie czekał aż do chwili kiedy każdy kogo wyznaczył dołączy do tych ludzi Popatrzmy więc na to, czego Biblia naucza o tych czasach. Jest pewien werset, który nieustannie pomaga mi. Znajduje się w drugim liście Piotra, rozdziale pierwszym, w wersecie dziewiętnastym. Piotr mówi tutaj o powtórnym przyjściu Jezusa. I mówi, że gdy on the i dwaj inni uczniowie byli na górze przemienienia, Jezus showed himself in his glory to Peter, James and John. Kiedy Piotr i dwoje uczniów Jezusa byli na górze, gdzie Jezusem objawił Mieli oni wtedy zapowiedź tego, jakie będzie przyjście Jezusa I jest to nasze osobiste świadectwo, stwierdza Ale mamy jeszcze coś, powiedział, co jest bardziej wiarogodne A znajduje się to w wersecie dziewiętnastym Read it in English we have all we also have the prophetic word made more sure which you do well to heed as a light that shines in the dark place until the day dawns and the morning star rises in your heart so this is talking second second peter chapter 1 verse 19.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 A my, mówi on, mamy trzymać się ich. Ponieważ są dla nas bardzo ważne. Następnie mówi, że słowa te są jak światła rozświetlające ciemne miejsce. Świat, w którym żyjemy staje się coraz ciemniejszy, ale Bóg zapełnił światło w ciemności. Jest nim biblijne słowo prorockie. My zaś, mówi Piotr, zwracajmy na nie baczną uwagę, bo jeśli nie będziemy na nie zważać, znajdziemy się w ciemności. Nie będziemy rozumieli, co się dzieje. Nie będziemy wiedzieli, jak zachowywać się. A osoba, która znajduje się w ciemności, popełnia wiele błędów. Nie wie, dokąd naprawdę idzie i nie wie, co stanie się w przyszłych dniach. Chrześcijanie, którzy nie zważają na pisma prorockie są właśnie tacy. Znajdują się w ciemności. Nie rozumieją, co się dzieje. Nie rozumieją, co stanie się w przyszłości. I nie wiedzą, jak powinni zachowywać się. Dlatego ufam, że dzisiaj wszyscy Będziemy zwracali baczną uwagę Na słowa prorockie o, Wielu ludzi obawia się Biblijnego proroctwa Mówią oni Są za trudne do zrozumienia Powiedziano o nich tyle głupstw, że po prostu nie chcę już tego słuchać. Myślę, że mogę wyjaśnić, jaka jest tego przyczyna. Otwórzcie Piątą Księgę Mojżeszową, rozdział 29, werset 29, w Polskiej Biblii werset 28. Tylko jeden werset. Ostatni werset Piątej Księgi Mojżeszowej. Księga Powtórzonego Prawa jest Piątą Księgą Mojżeszową. To co jest zakryte należy do Pana, Boga naszego A co jest jawne do nas i do naszych synów powietrzne czasy Abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu Mojżesz mówi o dwóch rodzajach rzeczy rzeczach zakrytych i rzeczach, które są jawne. Mówi, iż rzeczy zakryte należą do Pana. Nie są one dla nas. Natomiast rzeczy, które są jawne, należą do nas i naszych rzeczy, abyśmy wypełniali je, abyśmy według nich postępowali. Ale problem większości ludzi, którzy tracą orientację w proroctwach, Polega na tym, że próbują oni odkryć rzeczy tajemne, podczas gdy nie są posłuszni temu, co jest jawne. Jeżeli Bóg utrzymuje coś w tajemnicy, żaden człowiek tego nie odgadnie. Próbowanie jest tylko stratą czasu. Co więcej, brakiem szacunku jest trącanie się do Bożych tajemnic. Kiedy nauczam na ten temat, zawsze znajduje się ktoś, kto podchodzi do mnie po wykładzie i zadaje to typowe, standardowe pytanie o wielki ucisk i pochwycenie czy nastąpi ono na początku wielkiego ucisku czy w środku ucisku czy będzie miało miejsce na końcu wielkiego ucisku Wiecie, jaką mam na to odpowiedź? Nie wiem. Wcale się tego nie wstydzę. Wierzę, że to jest tajemna rzecz i nie sądzę, aby ktokolwiek ją znał. Słyszałem, jak najmądrzejsi uczeni biblijni całkowicie przeczyli sobie w tej kwestii. A powód jest taki, że próbują oni odkrywać Boże tajemnice Tego robić nie wolno Widzisz, Bóg między innymi jest wojskowym dowódcą on nie wyjawia wrogowi całej swojej taktyki. Posiada on pewne rzeczy, którymi ma zamiar zaskoczyć diabła. A wiecie, że diabeł jest prawdziwym studentem proroc, prawda? Wie o proroctwach dużo więcej niż większość chrześcijan. Są jednak pewne rzeczy, których Bóg nie objawił, ponieważ, jak każdy dowódca wojskowy, chce pokonać wroga przez zaskoczenie. Problem osób, które próbują odkryć rzeczy tajemne, polega na tym, że zwykle nie są one posłuszne temu, co jest jawne. Widzicie, jest pewna jawna rzecz, którą wykorzystaliśmy jako nasze obwieszczenie. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. To nie jest tajemnica. Kiedy przyjdzie koniec? Po tym, jak Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. To jest rzecz, o której wiemy. Kładzie ona jednak na nas ogromną odpowiedzialność. Czym zadaniem jest głoszenie Ewangelii o Królestwie? Czy ja to jest sprawa nasza. nasza? Widzicie warunkiem nieprzerwanego objawienia jest posłuszeństwo. Jeśli otrzymujemy objawienie i jesteśmy Mu posłuszni, to wtedy otrzymujemy dalsze objawienie. Ale jeżeli otrzymaliśmy objawienie i nic nie robimy w związku z tym, Bóg nie objawi nam niczego więcej wierzę, że właśnie z tego powodu miliony chrześcijan nie otrzymują więcej objawienia ponieważ nie wykonują tego, co zostało objawione są też inne sprawy, o których nie wiemy wiemy jednak, że obowiązkiem naszym jest głoszenie Ewangelii o Królestwie po całej ziemi, wszystkim narodom jeżeli nie zobowiążemy się do wykonywania tej pracy, nie sądzę, abyśmy otrzymali dalsze objawienie od Boga. Dlatego jeżeli chcecie otrzymać dalsze objawienie od Boga o tym, co będzie w przyszłości, pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, jest zobowiązanie się do głoszenia Ewangelii o Królestwie wszystkim narodom. Wierzę, że jest to priorytet numer jeden całego ludu Bożego tutaj na ziemi. Jeżeli zawiedziemy, nie otrzymamy więcej światła Bóg nie objawia swoich spraw nieposłusznym ludziom powiedziałbym, że mniej niż 5% Kościoła w obecnym czasie naprawdę zobowiązało się do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom oto jedna z przyczyn tego że Kościół posiada tak mało objawienia Oto przyczyna tego, że Kościół znajduje się w ciemności. Ponieważ nie korzystamy ze światła proroctwa, które zostało nam dane. Ja widzę chrześcijan jako ludzi znajdujących się w ciemności. Są przerażeni. Są niepewni. Nie rozumieją tego, co się dzieje i nie wiedzą, co właściwie robić. Są ludźmi w ciemności, a znajdują się w ciemności, ponieważ odrzucają światło. Modlę się o to, aby nikt z nas nie popełnił tego błędu. Będziemy z szacunkiem studiowali proroctwa zawarte w Biblii. Będziemy przyjmowali to, co rozumiemy i postępowali zgodnie z tym i nie martwili się o rzeczy, których nie rozumiemy. Jeśli o mnie chodzi, uważam, że to właśnie musimy czynić. Teraz chciałbym wziąć jako przykład kilka jasnych pouczeń biblijnych, mówiących o czasach współczesnych i o tym, co będzie dalej. Może jest wiele rzeczy, o których chcielibyście wiedzieć, a ja nie będę o nich mówił. Ale powiem wam o tym, co Bóg pokazał mi w swoim Słowie. Nie twierdzę, jakobym znał jakąś szczególną tajemnicę, którą Bóg odkrył tylko przede mną. Myślę, że rzeczy te odsłonięte są przed wszystkimi Bożymi dziećmi, które pragną Mu służyć. Otwórzmy dwunasty rozdział u listu do hebrajczyków. Wersety od 25 do 29, które mówił o tym, co wydarzy się w czasach ostatecznych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 From autor listu do hebrajczyków przypomina czytelnikom że kiedy Bóg dawał Izraelowi zakon na górze Synaj cała ziemia trzęsła się autor listu do hebrajczyków powiedział też że Bóg obiecał przez proroka Aggeusza, że przyjdzie chwila, kiedy jeszcze raz wstrząśnie nie tylko ziemią, ale i niebem. Mówi on jeszcze raz. To znaczy, że będzie to ostatnie wstrząśnięcie. Tak więc w przyszłości będzie miało miejsce ogromne wstrząśnięcie. Bóg potrząśnie wszystkim na ziemi i w niebie, co może być wstrząśnięte. Boży zamiar polega na tym, aby zostały tylko te rzeczy, którymi wstrząsnąć nie można. To znaczy rzeczy należące do Królestwa Bożego. Otwórzmy na chwilę Księgę Ageusza. Znajduje się ona prawie przy końcu Starego Testamentu. Ageusz, rozdział drugi, werset siódmy. Just the first part of the verse. Tylko pierwsza część wersetu. Bóg mówi, poruszę wszystkie narody. Ile narodów zalicza się do wszystkich narodów? Czy zalicza się do nich Rosja? Zalicza się do nich Ukraina? Czy zaliczają się do nich inne sąsiednie państwa? Wszystkie zaliczają się do nich. Zalicza się również do nich Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy i każdy inny naród na ziemi. Bóg powiedział, Poruszę wszystkie narody, aby pozostały tylko te rzeczy, którymi wstrząsnąć nie można musimy więc zadać sobie pytanie które rzeczy podlegają wstrząsowi ponieważ wszystkie te rzeczy zostaną wstrząśnięte następnie zapytajmy które rzeczy nie podlegają wstrząsowi zadajmy sobie to pytanie czy można wstrząsnąć rządami? tak czy nie? teraz jesteście tego pewni czy można wstrząsnąć Bankami. Czy można wstrząsnąć biznesami? Czy można wstrząsnąć kościołami? Czy można wstrząsnąć rodzinami? Wszystko to, co podlega wstrząsowi, zostanie wstrząśnięte. To już się zaczyna. Wszędzie dookoła widzimy wiele dowodów na to, że tak jest. A będzie ich o wiele więcej. Jest tylko jeden rodzaj rzeczy, które nie podlega wstrząsowi. Powiedziano nam o tym w szóstym rozdziale ewangelii Łukasza. Wersety czterdzieści siedem i 48. Przeczytamy także werset 49. Ewangelii Łukasza, rozdział 6, werset 47, 48 i 49. Wszystkie zdolne angielskojęzyczne osoby Czytajcie same po angielsku Pokażę wam Do kogo jest podobny każdy Kto przychodzi do mnie i słucha Słów moich i czyni je Podobny jest do człowieka Budującego dom, który kopał I dokopał się głęboko i założył Fundament na skalę A gdy przyszła powódź Uderzyły wody ołów dom Ale nie mogły go poruszyć Bo był dobrze zbudowany Kto zaś słucha, a nie czyni Podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Co jest więc tą jedyną rzeczą, która nie podlega wstrząsowi? Jest nią to, co zbudowane zostało na słowach Jezusa. Wszystko inne ulegnie wstrząsowi. Dlatego nierozsądnie jest poświęcać dużo czasu na starania o wszystkie rzeczy, które ulegną wstrząsowi. W ten sposób niewłaściwie inwestujesz swoje siły. O wiele mądrzej jest inwestować twój czas i siły w to, co nie podlega wstrząsowi w to, co oparte jest na Bożym Słowie. To jedyna rzecz, która wytrzyma. Widzicie, Bóg chce dowieść całemu światu, co jest trwałe, a co nie jest trwałe. Wiele rzeczy, o których ludzi tego świata myślą, że są trwałe, w rzeczywistości nie jest trwałych. Wszystkie duże instytucje, Banki, firmy ubezpieczeniowe, rządy, wszystkie zaczynają chwiać się, a to dopiero początek. Będzie o wiele gorzej, ale ja nie martwię się, to, ponieważ nie inwestuję w te rzeczy. Ja inwestuję w Królestwo Boże, w jedyną rzecz, która nie podlega wstrząsowi. Teraz chciałbym poświęcić trochę czasu na przestudiowanie tego, co proroctwa biblijne mówią o dniach, w których żyjemy. Najpierw chciałbym skierować się do słów Jezusa odnotowanych w XVII rozdziale Ewangelii Łukasza. Ewangelię Łukasza 17 wersety od 26 do 30. Jezus porównuje czasy, w których żyjemy, do czasów Noego i czasów Lota. Przeczytamy te wersety po rosyjsku, a zdolne angielskojęzyczne osoby przeczytają je po angielsku. A jak było za dni Noego... Tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jezus używa dwóch przykładów ze Starego Testamentu. Dni Noego i Dni Lota. Mówi On, że czasy ostateczne będą im podobne. Popatrzmy więc przez chwilę na to, co Biblia mówi o dniach Noego i dniach Lota. Opis czasów Noego znajduje się w pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdziale szóstym. wersetach od pierwszego do czwartego. Ponownie nie będziemy czytać tego po angielsku. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boże, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boże obcowali z córkami ludzkimi, by na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Wiele czasu zabrałoby szczegółowe wyjaśnienie tego fragmentu. Nie wiem także, jakie rosyjskie słowa zostały tutaj użyte. Ale pozwólcie mi powiedzieć, jak ja to rozumiem. Niektóre z szatańskich upadłych aniołów Skierowały swoje oczy na ludzkie kobiety i zaczęły współżyć z nimi seksualnie. I rezultat tej seksualnej unii, jak na przykład na tej kobiety, na skutek tego seksualnego zjednoczenia rodzili się, jak nazywa to język grecki, herosi. Prawdziwi zdawien dawna mocarze. Gdybyście tak jak ja studiowali grecką literaturę, to przypomnielibyście sobie, że występowało w niej wielu mężczyzn, którzy po grecku nazywani są herosami, bohaterami. Byli oni kimś więcej niż naturalnymi istotami ludzkimi. Byli produktem połączenia anioła z kobietą-człowiekiem. Nie wszyscy wierzą w to, ale ja wierzę. Tak więc była to pierwsza cecha czasów Noego zmieszanie się królestwa szatańskiego z rodzajem ludzkim innymi słowy szatan ze swojego królestwa wdarł się pomiędzy ludzi wierzę, że właśnie to było faktyczną przyczyną całego zła które potem nastąpiło Zajmując się problemami ludzi, doszedłem do następującego wniosku. Prawie wszystkie poważne problemy w życiu ludzi sięgają w przeszłość do jakichś powiązań z okultyzmem. Inaczej mówiąc, to przeplatanie się Królestwa Szatańskiego z ludzkim życiem jest tym, co powoduje poważne problemy. Wierzę, że dokładnie to samo dzieje się dzisiaj. I powoduje te same rezultaty. Może uważacie, że to, o czym mówię, jest trudne. Przyjdźmy jednak dalej. Druga cecha Dni Noego wymieniona jest w wersecie piątym. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na Ziemi, że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, ja nazywam to zepsuciem umysłu. Ludzki umysł i wyobrażenia uległy całkowitemu zepsuciu widzę, że dzisiaj to samo dzieje się z ludzkością. A jednym z głównych narzędzi, których używa szatan, jest telewizja. Za mojego życia, w krajach, w których mówi się po angielsku, zaobserwowałem niewiarygodne zepsucie sposobu myślenia. Sprawy, o których 50 lat temu w ogóle by się nie wspomniało, dzisiaj są regularnie prezentowane w telewizji. W rzeczywistości nie ma żadnych realnych ograniczeń tego, co jest publicznie prezentowane w telewizji. Typową tego nazwą jest pornografia. To ona z gruntu skaziła umysły i wyobrażenia niemal wszystkich zachodnich narodów. Niedługo to samo stanie się w Rosji, a więc zostaliście ostrzeżeni. To jest druga cecha czasów Noego. Skażenie umysłu. Następnie w jedenastym wersecie mamy trzecią cechę. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości, w języku angielskim przemocy. To jest właśnie trzecia cecha dni Noego. Ziemia pełna była przemocy. Wielu z Was nie posiada skali porównawczej, ponieważ nie żyjecie tak długo jak ja. Ale wzrost przestępczości w ostatnich 50 latach jest niewiarygodny. W rzeczywistości po prostu uznaliśmy przemoc jako część codziennego życia. Gdy planowaliśmy nasz przyjazd do Moskwy, zostaliśmy ostrzeżeni, że ulice będą pełne gwałtownych, gotowych do przemocy ludzi. Rut i ja mieszkamy w Izraelu każdego dnia w Izraelu mają miejsce przestępstwa i akty przemocy w Stanach Zjednoczonych jest tak wiele gwałtu i przemocy, że ludzie w ogóle nie zwracają na to uwagi a postawa ludzi jest taka jeżeli nie mogę zdobyć tego co chcę drogą prawa to dostanę to drogą przemocy to jest częściowa powtórka czasów Noego w naszych czasach. Czytajmy teraz werset dwunasty, który mówi i spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Według mnie oznacza to, iż było tam szerzące się seksualne zepsucie, ludzie żyjący niemoralnie i w nienaturalnych związkach seksualnych. Popatrzmy więc na te cztery cechy dni Noego ponadnaturalne przenikanie wpływów królestwa szatana zepsucie umysłów szerząca się przemoc i zboczenie seksualne teraz popatrzmy przez chwilę na czasy Lota które opisane są w dziewiętnastym rozdziale Księgi Rodzaju przypominacie sobie, że dwaj aniołowie przyszli do Sodomy a Lot udzielił im gościny w swoim domu lecz wszyscy mężczyźni sodomscy zgromadzili się na zewnątrz domu Lota i powiedzieli do niego wyprowadź tych mężczyzn, którzy przyszli do Ciebie abyśmy z nimi współżyli Powiedziane jest bardzo dokładnie, że brali w tym udział wszyscy mężczyźni sodomscy, zarówno młodzi, jak i starzy. I tylko aniołowie pańscy mogli ochronić dom Lota. Tak więc tę cechę czasów Lota określiłbym jako krzykliwy, agresywny homoseksualizm. Gdy wzrastałem w Wielkiej Brytanii jako chłopiec, w ogóle nie rozmawiało się o homoseksualizmie. Po prostu nie wspominano o tym. Było trochę homoseksualistów ale nie byli oni znaczący gdy złapano ich praktykujących to osadzano ich w więzieniu niektórzy z Was słyszeli o angielskim autorze Oscarze Wilde to on był właściwie tą osobą która zaznajomiła brytyjskie społeczeństwo z homoseksualizmem ale on skończył w więzieniu takie było ogólne stanowisko Wielkiej Brytanii w tamtych dniach. Stanowisko Amerykanów było z gruntu podobne. Ale dzisiaj homoseksualiści w Ameryce i w Wielkiej Brytanii są agresywni, krzykliwi i stosują przemoc nakłaniają nawet kościoły, aby te łączyły homoseksualne małżeństwa mężczyzny z mężczyzną i kobiety z kobietą. America, Już sporo kościołów w Ameryce zaaprobowało to. Właściwie są kościoły składające się z homoseksualistów i rzecz interesująca, oni modlą się innymi językami. Hmm. może jesteś zdziwiony to może zdezorganizować Twoją teologię ale tak właśnie jest pozwólcie mi powiedzieć iż to, że osoba modli się w językach niekoniecznie jest gwarancją tego że prowadzi czyste życie w każdym razie jest to oczywista cecha dni Lota krzykliwy, agresywny homoseksualizm. Jest to pięć cech czasów Noego i Lota. Jest jeszcze jedna cecha, którą sam Jezus uwydatnia w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza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 i nastał potop i wytracił wszystkich. Potem mówi w wersacie 28. Podobnie też było za dni lota. Jedli, pili, kupowali i sprzedawali, budowali i szczepili. Jeśli połączymy te dwa fragmenty, otrzymamy pełną listę tego, co robili współcześni Noego i Lota. Jedli i pili. Żenili się, wychodzili za mąż. Kupowali i sprzedawali. Budowali i szczepili. Zatem mamy osiem czynności. Jedzenie i picie, żenienie się i wychodzenie za mąż, kupowanie, sprzedawanie, budowanie i szczepienie. Dlaczego Jezus mówi o tych czynnościach? Ponieważ żadna z nich sama w sobie nie jest grzeszna. Nie jest grzechem kupowanie lub sprzedawanie, budowanie ani szczepienie, jedzenie lub picie, żenienie się i wychodzenie za mąż. Co było grzechem? grzech stanowiło to, że byli tak zajęci tymi rzeczami że nie widzieli co się dzieje utracili wszystkie duchowe wartości w języku angielskim jest słowo, którego używamy aby opisać ten stan materializm byli całkowicie pochłonięci sprawami doczesnymi. Utracili całą wizję wieczności. Dokładnie to samo dzieje się teraz w naszym świecie. Chciałbym powiedzieć do nas jako chrześcijan, Prawdopodobnie trudniej poradzić sobie z materializmem niż z prześladowaniem. Chrześcijanie w tym kraju byli prześladowani, lecz przetrwali. Ale dopiero z czasem okaże się, czy przetrwają materializm. Ponieważ materializm zniszczył większość chrześcijan na zachodzie. Ale to jest częścią czasów Noego i Lota. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w związku z Lotem. Została ona wymieniona w liście do Hebrajczyków w rozdziale 11 w wersie 7. It in English, have it in Przeczytam to po angielsku, a potem przeczytamy to po rosyjsku. No one, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an art for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith.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 Był w bezpośrednim kontakcie z Bogiem, chodził z Bogiem, usłyszał Boga, przyjął Boże ostrzeżenie i był Mu posłuszny. To jest wzór dla wszystkich chrześcijan, którzy chcą przetrwać. Musimy być tacy jak Noe, musimy mieć społeczność z Bogiem, musimy pielęgnować z Nim więź, musimy słyszeć Boga i jeżeli zajdzie konieczność, otrzymać ponadnaturalne ostrzeżenie od Niego. To jest warunek przetrwania, dlatego chcę Cię zapytać, czy jesteś w tej samej grupie co Noe? Czy chodzisz z Bogiem? Czy słyszysz Boga? Czy Bóg przemawia do ciebie w ponadnaturalny sposób? Bo to jest to, czego potrzebujesz. Jeżeli spełnisz warunki, będziesz to miał. Noe jest przykładem człowieka, który przetrwał. Cała reszta zginęła. Noe przeżył On jest naszym wzorem To była lekcja z dni Noego i Lota Pozwólcie mi podać jeszcze jeden fragment z pierwszego listu do Tymoteusza rozdziału trzeciego wersety od pierwszego do piątego ponownie przeczytamy je po rosyjsku a osoby mówiące po angielsku przeczytajcie same a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przebierają pozór. Pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Przede wszystkim Paweł ostrzega Tymoteusza przed czymś, co nieuchronnie nastąpi, zaczyna mówiąc: a to wiec. To całkowicie pewne że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy ale słowo, które zostało przetłumaczone jako trudne jeszcze tylko jeden raz pojawia się w Nowym Testamencie Użyte zostało do opisania dwóch mężczyzn opanowanych przez demony, którzy natknęli się na Jezusa. And in the it says they were w języku angielskim powiedziane jest, że byli oni niezwykle gwałtowni. Oni innymi słowy Paweł mówi że przy końcu tego wieku będziemy mieli dzikie pełne złości czasy i nie warto modlić się aby tak nie było ponieważ Paweł mówi wiedz, że to się stanie Wielu chrześcijan marnuje dużo czasu modląc się o rzeczy, które są sprzeczne z Pismem Świętym Bóg nie odpowie na te modlitwy Jeżeli Bóg powiedział, że coś się stanie, to ta rzecz stanie się A Ty marnujesz swój czas modląc się, aby tak się nie stało Musisz natomiast modlić się w następujący sposób. Boże, jak powinienem zachować się, kiedy to się stanie? Paweł podaje listę 18 moralnych i etycznych wad, którymi będzie się cechować ludzkość. Pierwszą wadą jest miłość własna. Zrozumiałem, że to jest korzeń wszystkich innych problemów nasze społeczeństwo pełne jest samolubnych ludzi faktycznie kochają tylko siebie to prowadzi do upadku społeczeństwa oblicza się, że przeciętna współczesna rodzina w USA składa się z 1,7 osoby Innymi słowy, nawet dwie osoby nie są w stanie mieszkać ze sobą. Jaki jest powód? Miłość własna. Ma być tak, jak ja chcę. Jeżeli mi się nie podobasz, nie będę z tobą mieszkać. Jeżeli nie podobają mi się moi rodzice, to nie będę z nimi mieszkał jeśli nie jestem zadowolony z mojej żony nie będę z nią mieszkał oto przyczyna z powodu której 50% małżeństw kończy się rozwodem oto przyczyna upadku rodziny a upadek rodziny jest podłożem upadku społeczeństwa żyjemy w społeczeństwie które jest w stanie rozpadu i nie zmienimy tego to jest nieuniknione następstwo działania grzechu w ludzkim charakterze. Grzech jest moralnym zepsuciem. Kilka lat temu Bóg pokazał mi, że nie można odwrócić procesu rozkładu. Jeżeli w czymś rozpocznie się rozkład, to nie da się tego odwrócić. Bierzesz na przykład piękny owoc, jakąś brzoskwinię, wygląda tak wspaniale i soczyście ale psuje się. Jeżeli przechowasz ją przez tydzień, zacznie się marszczyć, tracić kolor i nie będzie już tak wyśmienita. To jest zepsucie. Nie może być odwrócone. Nie może być odwrócone. Można natomiast zepsucie opóźnić. Jeżeli masz lodówkę, możesz włożyć tę brzoskwinię do lodówki i przetrwa być może cztery razy dłużej niż bez lodówki. Lecz zepsucie nie zostało odwrócone. Jest tylko zwolnione. Moim zdaniem tak wyglądają niektóre kościoły: są lodówkami. Ludzie, którzy w nich są, psują się wolniej Niemniej jednak psują się Bóg natomiast nie traci czasu próbując zatrzymać proces psucia Bóg mówi, że jedynym rozwiązaniem jest narodzenie się na nowo zupełnie nowy początek, posiadanie nowego źródła życia, a życie, które pochodzi z nowego narodzenia nie ulega zepsuciu. Nie ma żadnego innego rozwiązania. Paweł wymienia dalej inne rzeczy, które wypływają z miłości własnej. Następną rzeczą jest chciwość. Gdzie ludzie kochają pieniądze, tam automatycznie nie będzie żadnej sprawiedliwości, ponieważ bogactwo jest środkiem do wykupienia się kary za każde przestępstwo. To już w zasadzie dzieje się w Stanach Zjednoczonych bogaci ludzie nigdy nie zostają osądzeni za popełnione przestępstwa mogą kupić swoją wolność mogą przekupić sędziów mogą przekupić rząd a rząd ochrania ich mogą być bardzo niegodziwi lecz ich pieniądze chronią ich Ostatnia rzecz na tej liście również jest rodzajem miłości. To ludzie, którzy miłują rozkosze bardziej niż Boga tak więc wszystkie problemy powstają właściwie przez to, co miłujemy jeżeli miłujemy siebie miłujemy pieniądze i miłujemy rozkosze to automatycznie będą szły za tym wszystkie złe następne następnie w piątym wersecie Paweł mówi coś przerażającego o tych ludziach mówi, że przybierają pozór pobożności ale ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Ludzie, o których mówi Paweł, nie są w zasadzie ateistami. Są ludźmi religijnymi. Przybierają pozór pobożności. Paweł natomiast nigdy nie użyłby słowa pobożność, gdyby nie miało to coś wspólnego z Jezusem Chrystusem. Ich życie jest jednak zaprzeczeniem jej mocy. O jakiej mocy mówi Paweł? o mocy, która przemienia ludzi od wewnątrz. Ale tamci ludzie chcą religii, która nie wymaga zmiany. Dlatego są zaprzeczeniem mocy Bożej, która zmienia ludzi. Następnie Paweł udziela Tymoteuszowi drobnej rady. Mówiąc, wystrzegaj się takich ludzi. Nie trać swojego czasu dla ludzi, którzy nie chcą się zmienić. Ja natomiast chcę powiedzieć wszystkim, którzy są w służbie pańskiej. Nie marnuj swojego czasu, udzielając porad duchowych ludziom, którzy nie chcą się zmienić. Mój przyjaciel jest pastorem w Australii.